Book two. 2ูสี่สิบสี่สิการสอบถามทางคำ t ามเกี่ยวกั p เส้นทางคำถามขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับข Przepraszam pana, panią. Chcę p o m i i d r a c czy mi o ż e m pan, pani p o m ó c Czy może mi pan, pani pomuć? Tauny, c z e s t j a k a ś d o b r a r e s t a u r a c j a Gdzie tu jest jakaś dobra restauracja? Lewa strona, w u n k r z o Proszę na rogu skręcić w lewo. Proszę na rogu skręcić w lewo. Po czym następnie idź n i t c o a Proszę iść kawałek prosto. Proszę iść kawałek prosto. Po c z m n i l e w a potem idź 100 m Potem proszę iść 100 metrów w prawo. Potem proszę iść 100 metrów w prawo. คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้อาจจะพานพานี้ไปขึ a นรถโดยสารอาจจะพานพานี้ไปข a ้นรถโดยสคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ pan, pani pojechać tramwajem? คุณขับรถตามผมไปก็ได้ Może pan, pani pojechać po prostu za mną. Może pan, pani pojechać po prostu za mną. k Jak d o t a do t r e ę do stadionu piłkarskiego. j a p k r o do s t r e ę do stadionu piłkarskiego. ś ć p r e o s z ę o s t p r z e j ś ć p r z e z m o s t Proszę przejść przez most. Lord u m ó p a j krab. Proszę przejechać tunelem. Proszę przejechać tunelem. p r i o k r a w Proszę przejechać tunelem. Proszę przejechać tunelem. o s ę z h a t p r z ę p e c h t u e s c h a n m p r e h a t e Proszę j e c h a ć m r o p r z e c h a ć t Proszę j e c h a ć t e Proszę r z e j e c h a ć t o r z e c h a w t Proszę j e c h a ć t e ł o r z e c h t o j c a ć t n a t l e o s j a t n r ą a t n l r o a t n r o h a n r o ę r a e r p Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo. Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo. Tąc nán kǎb tōng bāi liúliú, pàn sìyēt hǎn bì. Proszę jechać prosto przez następne skrzyżowanie. Proszę jechać prosto przez następne skrzyżowanie. Kòtúo dāp, hǒum zài bān bìn dāi yàng rài dāp. Przepraszam. Jak dostanę się na lotnisko? Przepraszam. Jak dostanę się na lotnisko? Witryi, tii di tii sud, kii, pay doy rod fei t Proszę najlepiej jechać metrem. Proszę najlepiej jechać metrem. Och, tii stanii sudtai. Proszę jechać po prostu do ostatniej stacji.